Plasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 23 stycznia 2016 roku. Słuchacie właśnie 65. nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość Bedwulf. Witam Cię serdecznie. Witam Cię, Szymon, witam słuchacze. Dziś, po sześciu tygodniach przerwy, powracamy do tematu Halloweenowego nocnego maratonu w kinie Helios Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Halloween I powracamy dzisiaj, by omówić krótko, miejmy nadzieję trzy wyświetlane wówczas filmy Ostatnio omówiliśmy dla was październikowe domy, dziś zaś zajmiemy się trzema innymi tytułami Pierwszy z nich Dark was the night Ciemna noc Drugi City of Dead Men Miasto ludzi umarłych. I trzeci Dead Inside, The Evil Inside, bez tytułu polskiego. I zaczniemy myślę, chronologicznie, co? Oczywiście. Więc na pierwszy ogień idzie ciemna noc. Hej, boss, Byłeś is this? They look like hoof prints from a horse. They were looking in our windows. A lot of the houses in my apartment have the same thing. You go all the way to your apartment. Go all the way through town. Forest Department said this morning there's no animal that leaves tracks like the ones that we found. Probably just some young kids playing a prank, huh? Yeah. Why would they come out this far? Never seen nothing like it. Only animal just banned. Ciemna noc, film z 2014 roku w reżyserii Jacka Hellera ze scenariuszem Tylera Heisela. Obaj panowie mają na koncie tylko po dwa filmy, no powiedzmy sobie szczerze, znanymi osobami w środowisku nie są, a w obsadzie przede wszystkim Kevin Durant, no. czyli mój ukochany Wasili Fett z The Strain, z Virusa. No o którym mówiliśmy już kilka razy w nawiedzonym podcaście. I może słówko o fabule. Akcja filmu rozgrywa się w cichym, spokojnym miasteczku położonym pośród lasów północno-wschodniej Ameryki w Maidenwood. I mówiąc pros źle się tam dzieje. Otóż ktoś lub coś burzy spokój mieszkańców, gdyż nagle okazuje się, że w całej miejscowości pojawiają się ślady powiedzmy kopyt, w każdym razie ślady <grytanie> niezidentyfikowanego zwierzęcia. Tak, niezidentyfikowanego zwierzęcia oraz zadrapania na różnych zabudowaniach. Coraz częściej wspomina się w tym kontekście dawną lokalną legendę o stworzeniu rzekomo kryjącym się w lasach. I nasz główny bohater, Paul Shields, szeryf Maiden Woods, w tej roli Kevin Durant, musi sprawdzić, czy niepokojące wydarzenia to tylko jakiś prank, głupi dowcip, czy może w lesie naprawdę czai się coś złego i niebezpiecznego. What if there's something wrong about these i myślę, że taki zarys fabuły na początek wystarczy. Teraz powiedz mi, co o tym myślisz? Czy kupiła Cię ta historia, czy może jednak nie do końca? Muszę przyznać, że Dark was the night zaskoczyło mnie właściwie podwójnie Bo najpierw myślałem, że to będzie kiepski horror, który fantastycznie się rozkręcił A później, jak się okazało, był to jednak kiepski horror, który miał bardzo dużo dobrych momentów no. Potencjał, Ale, tak? W tym tak, filmie. było bardzo dużo potencjału w tym filmie i on mi się naprawdę podobał momentami, ale niestety końcówka okazała się zupełnie taka jak, jak cała zapowiedź, no bo <grym> początek tego filmu wygląda znowu jak taki tani, niskobudżetowy film z kiepskimi efektami specjalnymi, który można by było zobaczyć na pulsie, a potem nagle historia się zmienia w bardzo fajną, inteligentnie poprowadzoną fabułę. Ale <grym> niestety jest też końcówka, no która niestety cały ten film mi popsuła. Trochę kazus październikowych domów mam wrażenie, gdzie też ta ostatnia scena bardzo mocno psuje obraz całości. Tutaj rzeczywiście mam do czynienia z podobnym fenomenem, ale nim o końcówce jeszcze trochę... Całej reszcie. Rzeczywiście zaczyna się trochę jak taki zapowiedź zwyczajnego monster mówi, gdzie coś nam napada na kogoś okay. i tam się będzie czaiło w tym lesie, a potem się okazuje, że nie, wcale nie będziemy widzieli ataków kolejnych jakiejś istoty. W ogóle odchodzimy od tego wątku, a zamiast tego obserwujemy to miasteczko. Tak? Firma bardzo, bardzo, bardzo powolne tempo. Raczej mało akcji, niewiele wątków. Ale pomimo tego wydaje mi się, że udaje mu się utrzymać widza w napięciu. Przynajmniej ja czekałem na to, co nadejdzie, tak troszkę się obawiałem. To nie był wiadomo, jakiś ultrasilny strach, ale napięcie dało się odczuć. Film moim zdaniem całkiem ładnie wygląda. Ma dobrze dobrane filtry kolorystyczne. Czuć chłód tego miasteczka, pewną jego Pety. surowość, niedostępność. Czujemy, że to jest właśnie Maiden Woods położone gdzieś pośród tych lasów Ameryki północno-wschodniej w jakiś sposób odcięte. To nie jest tak, że mamy jakąś tam wielką metropolię, bo Aha. to jest właśnie to miasteczko i to na nim się skupiamy. Na nim i jego mieszkańcach. I oprócz tego wątku tych niepokojących wydarzeń mamy też dość mocno rozbudowany wątek obyczajowy, skupiony na postaci no, naszego szeryfa, tak? Aha. Paula Schilza. To jest taki dramat ojca, który utracił syna. Właśnie syn, Tim, Tim, syn Paula, zginął ja wiem, jakieś chyba pół roku przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie i nasz bohater się z tym nie może pogodzić, może więcej, nie wiem, teraz dokładnie nie pamiętam. Nie układa mu się też przez to z żoną. Właśnie mamy z jednej strony ten dramat ojca, z drugiej strony panikę jakąś tam w miasteczku, legendę i to się... Nie wiem, początkowo początkowo mi się ten dramat jakoś nie pasował do tego, nie podobał, ale jednak w miarę się to wszystko składa, zwłaszcza, że to ma doprowadzić do pewnej przemiany mhm. naszego głównego bohatera, który jakoś tam następuje w końcowej części filmu. Chyba jednak oceniam to w miarę pozytywnie, do, właśnie do tej końcówki. No tak jak powiedziałeś, <śmiech> cały środek był właściwie bardzo ciekawie zrealizowany i bardzo dobrze przeprowadzony. Scenaria jest realistyczna. Fabuła trzyma w napięciu. Ten wątek obyczajowy faktycznie zajmuje dużą część fabuły, ale nie czuje się, że to jest jakiś taki naciągany, specjalnie przerysowany, jakiś taki bardzo romantyczny motyw. Wcale jakoś tak, no, no, no nie mamy wrażenia, że ten bohater przesadza ze swoimi uczuciami. Jest to zrealizowane całkiem, całkiem ze smakiem. I też <śmiech> motyw tej legendy, motyw tego jakiegoś tajemniczego zwierzęcia, które po tym mieście chodzi i nagle wywołuje panikę wśród mieszkańców, którzy właściwie będąc oddzielonymi od reszty świata mogą polegać tylko na tym swoim szeryfie, który akurat, no, w za dobrej kondycji powiedzmy psychicznej nie jest, tak? Mnie to się wszystko podobało. Dlatego mówię, no ten film, gdyby go oceniać za sam środek, mógłbym ocenić bardzo wysoko. Mm -hmm. I... My tak trochę staramy się unikać wyjaśnienia tego, co tak naprawdę dzieje się w Maiden Woods, ale myślę, że możemy zdradzić, że coś tam żyje, coś tam mieszka, bo to już wiemy od pierwszej sceny uh -huh. tak naprawdę. Jak uh -huh. mówiłem, ona zwiastuje trochę takim tani monstrem, mówi, wiemy, że istnieje jakaś bestia, nie wiemy jednak, czym dokładnie jest. Uh -huh. Twórcy dopiero z biegiem czasu prezentują nam jakieś elementy jej ciała. Uh -huh. I robią to w sposób bardzo przemyślany, bo na przykład dostrzegamy jedynie nogę tego stworzenia, czy jakiś pazur. I to świetnie buduje klimat, aż do finału. Bo niestety w finale no nie tylko bestia zostaje pokazana w pełnej swojej nieokazałości. nieokazałości. Jeżeli ujęte. tak to można powiedzieć. Ale też to zagrożenie zostaje nie wiem jak to mówi, zmaksymalizowane, tak. zmultiplikowane. zmultiplikowane i z głupoty właściwie. Tak, i nagle jedna z ostatnich scen w filmie nosi moim zdaniem znamiona autoparodii, więc nie pasuje w ogóle totalnie do całej reszty. I Aha. to zakończenie głównie przez efekty specjalne, bo Aha. widać, że ten film nie miał wielkiego budżetu i o ile początkowo ten dramat i to napięcie i gra Duranda potrafiły przyciągnąć widza do ekranu. Tak, potrafiły. Jest w ogóle dużo dobrych aktorów i właściwie nie, nie znajduje jakiegoś takiego kiepskiego przykładu hmm. gry. Jak na niski budżet, to to jest poprowadzane bardzo solidnie. Mm -hmm. A potem pojawia się to tanie CGI, które psuje mocno film. I to jeszcze jak? Jakoś próbując nie, wchodzą, nie, nie wchodzić w spoilery, no to można powiedzieć, że tutaj dostajemy taką fabułę, która jest troszeczkę połączeniem ja wiem jakiejś takiej właśnie legendy dodatkowo mrocznej opowieści jakiegoś takiego ja tu czuję jakieś takie klimaty niemalże baśniowe trochę jak u Grimmów trochę jak ja wiem, trochę mi się to nawet kojarzyło z Edgarem Alanem Poe ale to też z innych powodów to wszystko na początku i na końcu jest właściwie rozbite, rozerwane przez tanie i kiepskie efekty specjalne, których można było uniknąć. Dokładnie tak i szczerze mówiąc ja chyba nie mam nic więcej do dodania, jeżeli chodzi o ten film, bo mimo wszystko ja osobiście może nie polecam w znaczeniu to super film musicie obejrzeć, ale jeżeli będziecie mieli okazję to myślę, że warto zapoznać się z tym obrazem pomimo wszystko, bo no, jest to coś w jakiś sposób też nietypowego, bardziej właśnie spokojnego, klimatycznego, no ale jednak bez rewelacji i z zepsutym finałem. Ja mam podobne wrażenia. To jest film, który można obejrzeć, ale nie trzeba go oglądać. Jeżeli przymknąć oko na te kiepskie efekty specjalne, to można się nawet dobrze bawić, tak. Dokładnie tak, na ciemnej nocy można się bawić, w przeciwieństwie do. Drugiego filmu naszej liście, czyli do miasta ludzi umarłych. Michael here. He needs a place to stay. But if he wants to be one of us, there's one more thing he needs. One foot in the grave. Dead man has no past. We do what we was women. 15 years children Tak, pomimo pomimo tego fantastycznie rozbudowanego, długiego i zapowiadającego fajny film tytułu. Ta produkcja się właściwie do niczego nie nadaje. Można powiedzieć, że to jest żart z widza, a na pewno to jest żart z ludzi, którzy robią horrory, bo to wygląda wszystko jakby było zmontowane na takim samplerze. Tak. Jaki mamy element straszny w horrorach? Ano, dzieci, no, bah, mamy dziecko, tak. Gdzie się rozgrywać może akcja? Ano, w starym szpitalu, tak, ale najlepiej, żeby on był psychiatryczny i jeszcze opuszczony, tak. Co zrobić, żeby uegzotycznić fabułę No, nie wiem, wyślijmy to wszystko do Ameryki Południowej. Co zrobić, żeby przyciągnąć ludzi jakąś taką młodszą publiczność? No muszą być prochy, cycki, bezdomni, alkohol i w ogóle różne innego tego typu dziwne imprezy, włączając w to rave party. No i tak, żeby to nie było takie do końca głupie, to dorzucamy do tego jakiś wątek obyczajowy, który nam pomoże się zakochać w głównym bohaterze trochę wzruszyć jego historią no i oczywiście musimy dodać do tego jakąś charakterystyczną postać która nam to wszystko połączy czyli najlepiej skrzyżowanie Jacka Sparrowa i szalonego kapelusznika ja to tak widzę grubo powiem ci ale powinno wszystko trudno zanegować coś w tym co powiedziałeś Ech, tak, Miasto Ludzi Umarłych, również produkcja USA 2014 rok. Film Kirka Salivana. Jak akurat z reżyserem mógłbym się identyfikować, bo reżyser na ogół był odpowiedzialny za nagrywanie opróbkę dźwięku. Natomiast jeżeli chodzi o reżyserowanie filmów, no to to był jego debiut pełnometrażowy i to widać, słychać i czuć. Aha. Za scenariusz również odpowiadał debiutant Andrew Poston. Zaś w obsadzie uświadczymy m.in. Diego Bonetę w roli Michaela. Znamy go chociażby ze Scream Queens. Jacksona Raph Bowna jako Jacoba. Grał Jaspera Hale'a w ekranizacji Zmierzchu. Wow. I Marię Messe w roli Melody, która swoją drogą zagrała nie najgorzej, a jest debiutantką. Tak, zagrała nie najgorzej, jest debiutantką, ale też nie pojawia się w tym filmie zbyt wiele razy. To znaczy ona ma tam takie no... Pojawia się i znika? Pojawia się i znika. Pojawiam no. się i znikam, taka rola magika. Ma swój udział powiedzmy, ale nie zbyt duży. Tak, i już zarysowałeś te elementy, mhm. grozy, które zostały wykorzystane, a to teraz może zepnę w jakąś jedną całość. Otóż... Fabuła wygląda tak, że w wyniku pewnego zbiegu okoliczności Michael, Michael West, spotyka bandę uzależnionych od adrenaliny i narkotyków młodych ludzi, którzy określają siebie mianem umarłych. Stąd też tytuł Miasto Ludzi Umarłych. Ci młodzi ludzie okupują budynek właśnie byłego szpitala psychiatrycznego na przedmieściach Medellin w Kolumbii, a że Michael jest bezdomnym podróżnikiem, to przyłącza się do nowo poznanych znajomych i zamieszkuje z nimi w tym szpitalu. Ci no znajomi się. ci znajomi umagli, wymagają od niego, by sam stał się jednym z nich, to znaczy by wyzbył się w strachu przed śmiercią z jednej strony i by cipały i imprezował z nimi z drugiej strony. Mm. Oczywiście no nie kończy się to dobrze, zwłaszcza że z czasem okazuje się po pierwsze, że Szpital ma mroczną historię, która oddziałuje na teraźniejszość, a Jacob, czyli przywódca właśnie tych umarłych, tych młodych ludzi w szpitalu, ma swój mroczny plan, który postanawia zrealizować. I nie wiem, może to nie brzmi najgorzej, pomimo wszystko dla kogoś, ale ten film jest zły. I morał filmu jest bardzo prosty. Otóż narkotyki szkodzą. A jeżeli uważasz, że jednak musisz się wspomagać, to zamiast chociażby ajachłaski zaaplikuj sobie lepiej coś bardziej przyziemnego, bo eksperymenty z ajahuaską kończą się źle. Serio, bohaterowie tutaj właśnie pobudzają się przy pomocy ajachłaski czy też jagę, a więc psychodelika napoju psychoaktywnego, który pierwotnie był stosowany przez indiańskich szamanów i to teoretycznie ma jakieś tam uzasadnienie. Chodzi mi o to, że Jagę pili właśnie zamieszkujący Andy Indianie Keczua. Akcja rozgrywa się w Boliwii, więc powiedzmy, że jakoś to tam jest zakorzenione w tym miejscu akcji, ale już samo działanie Jagę to już jest wymysł scenarzysty, który sam chyba ostro przyćpał, bo po prostu to pisał tak. Cuda się tam dzieją. W ogóle jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w sklepie o kultury, czyli wydawnictwa, które między m.in. Tomasa Ligottiego, można znaleźć książki na temat właśnie różnych psychodelików. Książki Ralfa Metznera amerykańskiego psychologa i psychofarmakologa, który właśnie bada odmienne stany świadomości i tam też znajduje się pozycja m.in. o ayahuas. W każdym razie mamy te narkotykowe imprezy, które są absurdalne, idiotyczne, ale ten scenariusz ma wiele innych poważnych problemów, nie? No raczej. E, nie wiem, mamy od czego zacząć. Po pierwsze samo zawiązanie akcji to jest zbieg okoliczności, tak do wszystkiego dochodzi przypadkiem. Nasz bohater Michael przypadkiem spotyka Melody, Melody go przypadkiem wysyła do Jacoba i ten tam zamieszkuje. Tylko, że scenarzysta każe nam później uwierzyć w to, że to jednak nie był przypadek, kiedy dochodzi do ostatecznego rozwiązania akcji, bo nam pokazuje migawki ze spotkania, ich właśnie, które niby mają dowodzić, że w tym wszystkim brał udział i maczał palce Jacob. tak? Znaczy, ja nie zrozumiałem tego tak, że on w tym brał udział, ale wszystko wygląda tak, że Jacob ma swój wielki plan, który zakłada tak, wykorzystanie tak. Michaela, a Michael trafił tam przez przypadek, zresztą nikt nawet nie mógł przypuszczać, że Michael będzie w Boliwii, bo Michael jest bezdomnym podróżnikiem, który po prostu pojedzie tu, pojedzie tam, spędzi trochę czasu tu, trochę czasu tam. A tutaj los traf chciał, że panowie się spotkali i dochodzi do wielkiego twistu, który jest tak idiotyczny, że to aż boli. Ale o tym może później. Pojawiają się Genialne postacie, takie jak na przykład Hector Stary Antykwariusz, czyli facet, który wie wszystko o wszystkim, zna się przede wszystkim właśnie, jest skarbnicą wiedzy o narkotykach, o łasce, o szamanach, o miejscowym szpitalu psychiatrycznym i ogólnie o całym świecie przedstawionym. Po prostu co by się tam nie działo, to hektor Stary Antykwariusz, on to będzie wiedział, znał, umiał zinterpretować. Nawet koleś zna jednego szamana współczesnego, który zresztą też jest genialną postacią, bo Szaman to też jest taki wszechwiedzący koleś, no. który jak gdyby nigdy nic angażuje się w życie Michaela, powiedzmy chce odprawiać rytuał i Michael przerywa ten rytuał, bo powody po prostu nagle wychodzi, Szaman się tym nie przejmuje mamy tutaj masę takich idiotyzmów strasznych, właśnie wszechwiedzące postacie Zbieg okoliczności, które okazują się być wielkim planem, czy też wielki plan, który okazuje się być zbiegiem okoliczności. I do tego właśnie ostatnia jedna trzecia filmu to jest ciąg absurdalnych głupich wydarzeń, głupich zachowań bohaterów, idiotycznych twistów. I ja strasznie ja mi się nie podobało. To, tak, mnie też. Dlatego mówię, że ten film wygląda jakby był złożony na jakimś samplerze. No to po prostu jest horrorowa kolorowanka, albo rysowanka. Wszystko tutaj właściwie nie ma sensu i jest od razu widać, że fałszywe. Zaczynając od motywów głównych bohaterów, które właściwie są niejasne, jak się później okazuje, poprzez zarysowanie postaci, ja powiem tak. Widziałem oceny ludzi... Na filmwebie tego filmu. I wielu osobom ten film się spodobał ze względu na postać Jacoba, który jest dosłownie takim połączeniem Jacka Sparrowa i szalonego kapelusznika z zachowania, ze sposobu mówienia, z nie wiem, jakichś dziwnych pomysłów i, i ogólnie tak to jest przedstawione. Tylko niestety mnie się właśnie dlatego. I nie tylko, dlatego ten film nie podobał, bo nie można robić tak, że bierzemy dosłownie kalki z dwóch różnych bohaterów, sklejamy je w jedno i mówimy, to jest nasz, to jest nasz bohater horroru. To, to nie działa w ten sposób. Jeżeli tworzymy wyjątkowego bohatera, to nie powinien on powielać schematów innych postaci, z innych jakichś tam, nie wiem, dzieł popkultury. Ale Jacob właśnie, on nie jest wyjątkowy. To, co mnie też wkurzyło, bo powiedziałeś nawet przy, przy samym tytule, że tytuł zwiastuje coś dobrego. Miasto ludzi umarłych tak, tak. I, i nie chodzi o zombie, tak? Już myślisz sobie fajnie. I rzeczywiście ten pomysł tych dead men, tych ludzi umarłych, tej mikrosubkultury, grupy zbuntowanych młodych ludzi, którzy żyją tak, jakby umarli, to znaczy... No Nie dostrzegają żadnych ograniczeń, tak? Żyją adrenaliną, ryzykują, uprawiają pewnego rodzaju <grym> sporty ekstremalne. Ale, bo tak, bo to, bo to jest ten niby super gang ludzi, którzy nie boją się śmierci. Oni przez większość czasu w tym filmie chleją i zjeżdżają z góry na deskorolce. Czy to jest takie niesamowite? <grym> Patrzę, ale tam jest kilka takich scen, które sugerują, że właśnie no, no. nie ma tego lęku w nich, tak? Znaczy, nie, ale rzeczywiście właśnie, bo to nie jest wykorzystane do końca, ale sam początek tego wątku mnie się spodobał, także, bo to, z tym też można fajne rzeczy rozegrać w końcu, tak, jeżeli ludzie tak żyją tą adrenaliną, nie boją się, no to można ich skłonić, chociażby przez ten fakt, do różnych absurdalnych, skrajnych zachowań, a tutaj tego nie ma, okazuje się, że właśnie tym skrajnym zachowaniem, które doprowadza do, jakiejś tam, do jakichś tam mrocznych wydarzeń jest, picie Jagę na imprezie i słuchanie muzyki i tańczenie, tak? No super. Właśnie zmarnowano to totalnie i Jacob też moim zdaniem nie jest specjalny, bo on tak naprawdę, on jest liderem, ale my nie wiem dlaczego on jest liderem. On nie jest jakoś ultra charyzmatyczny. On jest charyzmatyczny tylko dlatego, że on jest jedyną osobą tam praktycznie, która coś mówi. No tak, no ja się zgadzam. Ja wcale nie mówię, że on jest wyjątkowy i mnie się też wcale nie podoba ten jego charakter ze względu na który ludzie oceniają ten film pozytywnie. No. Jest to po prostu słaba postać, pusta postać i żeby jakoś ją podkręcić, jakoś ją widza zainteresować, no to upodobniono ją w idiotyczny sposób, nie wiem, do Jacka Sparrowa albo do Szalonego Kapelusznika. A wszystkim się to podoba. Otóż Informuję Państwa, że nie, tak się filmów nie robi, tak się scenariuszy nie pisze, tak się postaci nie tworzy. Żeby postać była fajna, żeby wzbogacała film, to musi być wyjątkowa i kropka. On nie nawet. jest w ogóle charakterystyczny tak wyjątkowy, czy jest właśnie wyróżnia się tylko dlatego, że jest jedyną osobą, która coś tam robi w tej grupie. I właśnie, moim zdaniem smagnowano zupełnie ten wątek ludzi umagłych. Cała reszta scenariusza leży i kwiczy, tam jest ultra dużo niespójności. Tak jak mówiłem, początek wyklucza finał w moim odczuciu. W moim Do tego, ja nie wiem, może w montażu coś wyleciało, może coś poszło nie tak, ale... No nie większość mi... filmu chyba. <laughs> nie będę się poszukiwał teraz winnego. Tak po prostu wiem, że nie zagrało tutaj coś i efekt końcowy jest słaby, finał jest beznadziejny i ogólnie realizacja mi się nie podoba, bo tak samo wątek szpitala psychiatrycznego. Szpitale psychiatryczne są straszne. Opuszczone szpitale psychiatryczne są straszne. Nawiedzone, opuszczone szpitale psychiatryczne są straszne. A ten szpital nie jest straszny. W tym szpitalu straszą przede wszystkim Jamskerse, takie naprawdę hamskie, W stylu, wiecie, no właśnie bohater idzie przez szpital psychiatryczny opuszczony z kimś i ten ktoś się gdzieś tam schowa, wyskoczy. tak, I to ma być ten moment przerażenia. Ale sam szpital, jego klimat, atmosfera nie są wykorzystane. A moc nadprzyrodzona, która w pewnym momencie się pojawia, Wait for it. objawia się w ten sposób, że Wait for it. Ludziom świecą oczy na żółto. Jakie to było słabe. A! No, tu nie mam tu nic więcej do powiedzenia. <śmum> Właściwie. Ech, tak jak mówiłem, motywy bohaterów są niejasne. Cały ten film wygląda jakby był. Kiedyś była taka gra komputerowa, która się nazywała bodajże biznes filmowy. Tam się wybierało aktorów pisywało tytuł filmu i losowo generowało jakąś tam fabułę tak I, i to tak właśnie wygląda jak takie sztuczne jak taka sztuczna bzdura a, że nie jest to slasher taki typowy to ludzie widać i jeszcze jest tam jakiś taki wątek, że niby dramatyczny <grych> Tu w ogóle ciężko u, u, u, gatunek określić, to, to jest jakaś tak. dziwaczna hybryda. To, tak, to lu, ludzie sobie pomyśleli, wow, to musi być fantastyczne. Widziałem też pozytywne oceny tego filmu y, na Filmwebie, związane z czym? Proszę Państwa, z muzyką, bo komuś się techno spodobało. <coughs> Także ja już więcej komentować nie będę... Jeżeli ktoś musi to zobaczyć, bo uważa, że to jest... E, nie, nikt nie musi tego, tego zobaczyć, nie, to, nie. To niech ogląda, ale nie dajcie się zwieść, bo, bo opisy i oceny ludzi w, w tym wypadku no, są fałszywe, przekłamane. Ja szczerze mówiąc bardzo odradzam ten film, naprawdę szkoda czasu i tyle. I tyle, nie warto go oglądać. I w tym miejscu moglibyśmy tak naprawdę skończyć, bo niestety trzeci film, którym chcemy się dzisiaj zająć również do najlepszych nie należy. A mowa o dead inside. What the hell Can be so cruel. Tak, Death Inside, film, którego polskiego tytułu żaden z nas nie przyswoił w czasie seansu. Jest to film ciutkę starszy, bo z 2011 roku, z znowu produkcja USA. I właśnie na to się skarżyliśmy te sześć tygodni temu, że o ile na chociażby horror festiwalach te filmy były dość zróżnicowane, tutaj jakiś azjatycki, tutaj fiński, tu francuski, tutaj remake szwedzkiego, w sensie na przykład Pozwól mi wejść, było puszczane, a tutaj to wszystko jest właśnie, no z Ameryki, co tu dużo mówić. I właśnie, cóż, mówiłem o twórcach przy poprzednich dwóch produkcjach, to i tutaj wspomnę. Reżyserem jest Piri Teo o ile tak to się wymawia twórca takich obrazów jak nekromancja konwent czarownic, generacja DNA nic nie widziałem innych tym podobnych i mówię ja też nie, i nie mam ochoty szczerze mówiąc po to sięgać za scenariusz odpowiada Jennifer Zhang Zhang przykro mi nie umiem wymawiać azjatyckich nazwisk A już ale Jennifer napisała scenariusz m.in. do Street Fighter High: The Musical. Czyli to musi być fantastyczny film. <laughs> tak, street, to jest... far, street Fighter w liceum i to jeszcze musical, no? Tak, to jest po prostu połączenie high school musical ze Street Fighterem, komedia musical z postaciami z gry. They would nie ogarniam. I do tego ona One... też zagrała w tym filmie. O, I jeszcze zagrała tę taką niezbyt rozgarniętą niezbyt atrakcyjną azjatkę. No i właśnie, jeżeli chodzi o resztę obsady, to no, są to same nieznane osoby, które albo zagrały niewymienionych w napisach nie wiem, asystenta pani w piekarni w tle, gdzieś tam no wiecie o czym mówię, albo też zagrały, nie wiem, w jednym, dwóch filmach w całym życiu i to też takie role nie najlepsze. No i już sama ta ekipa twórców nie zachęca, że mówiąc. A teraz jeżeli chodzi o fabułę, to Sara przyjeżdża na studia, organizuje imprezę. Mówi znajomym, że umrą. Znajomi umierają. <śmienny> Nic stał też nie <śmienny> A teraz opis z filmu. Sara doświadcza przerażających wizji, w której jej przyjaciele giną. I... Właśnie, słyszycie, po pierwsze to jest film o niczym, a jeszcze to jest nic, bo okazuje się w toku filmu, że on jest jeszcze bardziej o niczym niż można by przypuszczać, ale o tym w strefie spoilerowej. A do tego ja czytałem to tak strasznie wolno, nie tak po prostu, nie dla jaj, nie by podkreślić nudę, tylko by podkreślić fakt, że tak też mówi bohaterka tego filmu. Właśnie ta Sara ona tak. tak toczy się wabuła w ogóle. Robi ono to. spację co słowo. Nie da się tego słuchać. Boże, każda rozmowa z nią wygląda masakrycznie źle. Dziewczyna właśnie jest niby ona jest chora. jest Cierpi na jakąś depresję czy coś takiego, ale tu w ogóle wszystko nie trzyma się. Widzimy dziewczynę w złym stanie emocjonalnym, która przyjeżdża chyba na studia, tak? I tam spotyka się ze znajomą i jakimiś tam jej znajomymi. I wiecie, dziewczyna jest apatyczna, potwornie apatyczna, a ma organizować imprezy. I ta impreza wygląda tak, że ludzie przychodzą i tak też nie za bardzo wiedzą w ogóle do kogo, po co, dlaczego. No ale tak wpadli, tam zaczynają pić jakieś piwo czy coś, a ona się błąka po tym domu, potem ma wizję, no i się zaczyna. Ale nawet te śmierci, one są... Takie nijakie. To wszystko jest tak nudne, tak powolne i tak nijakie. Człowiek się nie może doczekać, że oni wszyscy tam poschodzą na tym ekranie, żeby móc wyjść z kina. Naprawdę. Tak my chyba nawet w pewnym momencie krzyczeliśmy. Znaczy krzyczeliśmy w sensie wymsnęło nam się. Jezu, dlaczego on przeżył? A potem jest w końcu, zginęła. bo Strasznie się to duży film ma. Niby niedużo, bo 84 minuty, a nie można wytrzymać do końca. Zresztą... Bory! Wszystko się rozciąga tak, jakby to trwało 84 lata, po prostu, bez sensu. Nie? Tak i mówię, Potwornie nudne. z przeokropnym aktorstwem, właśnie aktorstwem, tego nie można nazwać aktorstwem, to my byśmy to lepiej odegrali, mam wrażenie, a tacy z nas aktorzy jak... nie do końca. <ścoughs> nie, naprawdę. Tragedia do tego. Rozgrywa się tak naprawdę w jednej lokacji. 90% filmu rozgrywa się w jednym domu, zamkniętym, mdłym, ciemnym domu, w którym no, to przestrzeń jest w ogóle niewykorzystane, tam nic nie widać, tam obrazy na ścianie są jakoś wykorzystane w dwóch sekwencjach i tyle. Zachowania bohaterów nie są niczym umotywowane, a poszczególne śmierci nie robią na nas żadnego wrażenia. A zwłaszcza, że się dowiadujemy o, o, o nich wcześniej z ust samej zainteresowanej głównej bohaterki, która tę wizję niby przeżywała. Tak? tak, ona mówi, kto jak zginie mniej więcej tak, bo oczywiście nie opisuje tego dokładnie, ale potem to się po prostu dzieje i tyle. No i A do tego suspense, no. w 70. minucie filmu mniej więcej, jak nie później, cała fabuła zostaje anulowana. Nie powiemy jak jeszcze w tym momencie, ale mhm. okazuje się, że to nie ma żadnego znaczenia, co się wydarzyło. Tak. Nawet nie jestem w stanie opowiedzieć dowcipu na ten temat, więc... <laughs> tak, jest źle i tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo odradzam, bo bo ten film, tak jak jeszcze to miasto ludzi umarłych było po prostu złe, tak to jest złe i wkurza. I tak. naprawdę... Jeszcze na tym filmie, jak mówiłem właśnie te kilka tygodni temu, ja byłem strasznie poirytowany, bo ta młodzież usiadła na schodach w kinie i zaczęła trochę bardziej gaworzyć i początkowo właśnie miałem wielką ochotę wstać i trochę im wygarnąć, ale potem już zobojętniało mi to, bo naprawdę tak źle mi się oglądało ten film, że po prostu czekałem do końca i liczyłem na to, że może końcówka jakoś wszystko poprawia, wręcz przeciwnie, wywróciła wszystko do góry nogami i zepsuła ten film do reszty nie polecam, bardzo, bardzo odradzam nie oglądajcie tego tragedia Ode mnie minus 10 na 10. Ja mam ode mnie minus nieskończony. Na 1 na 10. No. Tak, tak. Odradzamy i. Skoro nie masz tu. Masz coś w Nie. Nie, na masz. to w temat tego filmu w życiu. To w takim razie myślę, że możemy zakończyć część bezpoilerową. Tak jak słyszeliście, pierwszy film Ciemna Noc. Końcówka nie najlepsza, ale ogólnie wrażenia w miarę pozytywne. Drugi film Miasto Ludzi Umarłych, niestety jesteśmy na nie. Trzeci film to tragedia, więc. Teraz wejdziemy odrobinę w spoilery, by wyjaśnić te nasze oceny, chociażby finałów, bo to jest tak. myślę istotne. Uwaga! Spoiler! To co, zaczniemy chronologicznie, od to ciemnej się nocy. Tak. Wyjaśni, może. Co jest z tym zagrożeniem z nas? Cały problem z y, filmem Dark was the night jest taki, że ja przez cały czas myślałem, że to zagrożenie, które gdzieś tam się czai w tym lesie i powoli zaczyna ingerować w życie mieszkańców, pojawiają się te ślady, że to będzie miało jakiś głębszy i ciekawszy sens niż tylko... Legenda. Legenda, która jest związana, jakby to nie patrzeć, z opisanym już w literaturze Windygo, tak? Czy Windygą? Jak to się... Ja, ja zawsze mówię Wendigo. Wendigo. No, no to no, nazwijmy to po prostu Wendigo. Problem polega na tym, że cały ten początek, kiedy jeszcze nie widzimy dokładnie zwierzęcia, jest ok, Ale później, kiedy to zwierzę nam pokazują... W całej okazałości, no to, no to jest tragedia, no już lepiej by wyszło, gdyby ograniczyć to, to, to, to pokazywanie głównego zagrożenia do, do minimum, tak? Żeby to były jakieś tylko te ślady pazurów, albo same pazury, albo same stopy, albo same ślady tam, tam stóp czy kopyt. Wy, wyglądałoby to znacznie lepiej. Spójrzcie! To wilk! Nie, to wampir! Nie, to Wendigo! Nie, co, gdzie? Nie, to tylko słabe sygdiaj. Ja sobie ten film wyobrażałem troszeczkę inaczej, bo my, ja cały, cały czas wydawało mi się po prostu, że będzie chodzi, chodziło o nikogo innego jako szatana. To znaczy, ja to tak odbierałem, bo tam była mowa o tym, że ktoś z mieszkańców powiedział, że zło chodzi po ulicy, były te kopyta. Ja sobie to. I te, w ogóle był taki motyw tam, że te, jak dziecko się zaczęło dziwnie zachowywać po niby to spotkaniu, a niby nie z tym, z tym. Jakieś dziecko to, zaginęło tak, też wcześniej. dziecko zaginęło, więc ja sobie pomyślałem, fajny motyw. Oddzielone od y, dużej społeczności miasteczko. No, i tam właśnie szatan dosłownie chodzi i zaczyna zaglądać ludziom w okna, i oni się za zaczynają dziwnie zachowywać. I tak, tak naprawdę, dla mnie to by się mogło skończyć inaczej. Najlepiej by było, jak oni by się sami powybijali. To, to by było najfantastyczniejsze zakończenie dla mnie, bo wtedy, nie wiem, ktoś by przyjechał później ocenić miejsce zdarzenia, no i niby tak, powybijali się sami. Ale jeszcze na koniec. Odkryłby ktoś te ślady, tak? Że to zwierzę odchodzi, idzie dalej. Idzie robić zamęt. Ta tajemnicza istota gdzieś w innym... O ile by tej istoty nie pokazali. Tak, o ileby się... tej istoty nie pokazali. Natomiast tutaj nam fundują pe perfidne monster, mówi na początku i na końcu, a w środek próbują wcisnąć coś, coś więcej. Tak, co ma sens. I naprawdę ta gra aktorska jest dobra. Fabuła ciekawa. Gdyby to troszeczkę inaczej rozwiązać, i zastosować regułę mniej znaczy więcej, to, to byłby fantastyczny film. Tak, ja o tym szatanie w ogóle nie pomyślałem, chociaż właśnie gdyby go nie pokazali, to myślę, że to by mogło zajść. Gdyby go pokazali, to by to spalili na pewno. Ta, na pewno. A tutaj, tak jak powiedzieliśmy, mamy do czynienia z Wendigo. I ja znam tę istotę y, głównie z filmów już tego rodzaju, czy segmentów y, seriali. I tam zazwyczaj to wygląda tak, że osoba, która jest na jakimś pustkowiu, jest głodna, zmarznięta, wystraszona, y, przemienia się właśnie w takiego demona, w takiego mhm. ala kojota w ludzkiej skórze, mhm. czy też mhm. człowieka w skórze kojota. Mhm. I na przykład zjada swoich towarzyszy czy coś takiego. I przez to łamie się psychika i no z tym się, wiąże, pojawia się w ogóle ta, ta A agente. Tutaj tego w ogóle nie ma, mi się wydaje w tym filmie. Tutaj po prostu coś żyje w lesie. Indianie o tym mówili od kilku pokoleń, że tam coś jest. To się nagle pojawia, atakuje to miasteczko. I właśnie nie ma w ogóle tego originu, Przy czym ja tego może nie krytykuję, po prostu to było dla mnie trochę dziwne i no nie spodziewałem się, że po prostu pojawi się z e, Wendigo. Pojawia się, pojawia się, osacza naszych bohaterów, zmusza ich, by zamknęli się w kościele, i właśnie cały czas widzimy tylko pazury, fragment właśnie nogi, stopy, tych kopyt. Nie wiemy, co to jest, a potem i to jest zrealizowane też bardzo dobrze. Ja nie wiem, czy to nie były efekty praktyczne, czy ta stopa tak, naprawdę nie została wykonana z czegoś, nie. ale sam stwór już potem, gdy się pojawia w kościele, to dosłownie jest tak, że widzimy go w całej okazałości, bodajże od tyłu mhm. całe to futro i tak dalej, kształt znaczy ja nawet nie wiem, czy to miało futro ja raczej połyskliwą skórę to tam widziałem znaczy, Br brunaczno-zieloną no. to się pojawia i czar pryska. po prostu nagle nie myślicie o tym, że jest zagrożenie, tak czy wygrają, czy nie czy przeżyją, czy nie, tylko jest takie Me. m e h Me. Ale słabe to CGI. No tak, to po prostu to burzy całe napięcie. Ja przez większość tego filmu siedziałem z, wbity w fotel. Natomiast jak zobaczyłem to coś, to sobie pomyślałem, no nie, no dałem się nabrać. No. Mogło być tak dobrze, a skończyło się jak zwykle. No właśnie, do tego to Wendy'ego bardzo przypomina Wilkołaka moim zdaniem i jeszcze... Znaczy to jest w ogóle jakieś takie dziwne skrzyżowanie, bo to, tak jak powiedziałeś, nie ma e, związku żadnego z tym originem. Ja pierwszy raz w ogóle... Ja bym nigdy nie wpadł na to, że to jest Windigo, gdyby mi nie powiedzieli na końcu, że to jest, bo to... Ja pierwszy raz słyszałem o kopytach u, u tego na przykład. No to słucham, tak? No bo, i, bo... Bo to jest raczej takie coś, co przypomina niby człowieka, niby to wilka, niby to kojota. Jakieś takie... Powinno to budzić strach, ale w tej formie, w jaką oni to ubrali, to raczej nie. No niestety i jak właśnie można było tego uniknąć, bo mamy na przykład sceny walki z tym, gdy bohaterowie do tego strzelają, wystarczyło pokazać ich strzelających, czy nie wiem, jakąś tam krew tryskającą na hmm. ścianę, po prostu unikać do samego końca obrazu tego stwora. Pewnie ludzie by się tego czepiali, ale myślę, że i tak efekt końcowy był dużo lepszy. Ale jeszcze samo słabe CGI jakoś tam można wybaczyć. To, czego ja wybaczyć nie mogę, to fakt, że na sam koniec okazuje się, że tych naszych bestii to jest kilkadziesiąt i po prostu stoją... No, bo nawet kilkaset i one wszystkie tam zbiegają się do tego kościoła, tak? Tak. Znikąd były ślady jednego przejścia jednej bestii w tym miasteczku i... I nagle po prostu dziesiątki czy coś takiego, no cała masa. I to właśnie tak powiedziałem wcześniej, autoparodia. Widzę w tym autoparodię, gdyż to wypada śmiesznie, komicznie. Dziwne, komputerowe, sztuczne bestie, znikąd otaczają naszych bohaterów i zamiast budzić właśnie dramatyzm, że oni są osaczeni, że ledwie sp sprostali jednemu potworowi, tak. to to sprawa, że widz po prostu już w ogóle zapomina, że jest jakiś dramatyzm, że tam są ludzie uwięzieni, tylko sobie myśli Jezu, jaka głupota. Tak, ja mam podobne wrażenia, tylko że ja znowu tego nie odbieram jako autoparodię, tylko po prostu jako próbę kiepskiego. E zrobienia takiego zaskakującego zakończenia, bo podobne rzeczy to ja widywałem, ja wiem w po tamtej stronie w takiej serii kró krótkometrażowych filmów właśnie niby to grozy, niby thrillerów w właśnie tak było, że na przykład ludzie zamknięci gdzieś w domku w lesie przez cały film 50 minut walczą z jakąś bestią pokonują ją wreszcie a później nam pokazują gdzieś tam jakiś horyzont albo góry i tam jest jeszcze 10 tysięcy, tak, tych bestii, które czekają to jest taki, jest taki kiepski telewizyjny zabieg który niby ma szokować widza, a tak naprawdę wywołuje raczej salwę śmiechu no. i właśnie gdyby to był typowy monster mówi, to wtedy można by na to przemknąć oko a niestety w tym wypadku tak, no bo wpakowali nam ten całkiem porządnie skonstruowany środek tak, i nie wiem czy przechodzimy do miasta? Możemy. Może jeszcze filiżankę Jagę? Nie, dziękuję. Mam <laughs> no, już dosyć. <laughs> Więc może wyjaśnimy na początek, w sumie to może ja wyjaśnię, o co mi chodziło z tym, że początek filmu wyklucza zakończenie. Otóż z fabuły dowiadujemy się, że w szpitalu, w którym mieszkają nasi bohaterowie, przed laty eksperymentowano na kobietach przy pomocy Jagę. Czyli właśnie tego naszego narkotyku, a jachłaski. I no samo to już jest głupie, tak? Powiedzmy no. sobie w I, i eksperymentowano na tych kobietach, a ich dzieci, i które, zresztą ja nie załapałem skąd one dokładnie się wzięły, te dzieciaki, ale dzieci tych kobiet zamykano w osobnej części szpitala. I pewnego dnia duch, który został, jak gdyby, przyzwany przez te eksperymenty z Jagę nakazał wszystkim dzieciom popełnić samobójstwo. Czajicie, jaki to jest kretyński pomysł powiązania jakiejś takiej mitologii z, z medycyną? No już to jest... Jak dla mnie to jest idiotyzm. I dlaczego ktoś miałby kazać pić jagę, chodzą tak. psychicznie kobietom psychicznie. i rodzić im dzieci w ogóle i później te dzieci zamykać hmm. w drugim skrzydle? No, głupota. Tak, i my myślimy, że wszystkie te dzieci zginęły a tu psikus, bo okazuje się, że dwójka dzieci przeżyła. I kto jest tą dwójką? No, ciekawe. Czyżby główny bohater i Jacob? Właśnie, Michael i Jacob. Jacob pozostał w Kolumbii i dopóki, gdy w pewnym momencie dowiadujemy się, że Jacob jest dzieckiem z tego szpitala, to ja pomyślałem sobie, OK, to jest w porządku, bo on właśnie tam żyje, tam gromadzi ludzi, ma swój właśnie tak. plan. Jest dzieckiem z tego szpitala, jest chorym dzieckiem, mhm. jest tam jakoś skażony tymi eksperymentami, nie wiemy do końca tak, co my robili w mhm. dzieciństwie. To wszystko można jakoś kupić. Problem się zaczyna, gdy dowiadujemy się, znaczy, gdy, tak, gdy dowiadujemy się, że Michael też był w tym szpitalu. Dlaczego? Bo Michael trafił po zamknięciu szpitala, po tym właśnie zbiorowym samobójstwie, trafił do Stanów i dopiero teraz podróżuje po świecie i trafił do Kolumbii wie, że stąd się wywodziła jego matka bodajże, uh -huh. więc tutaj przyjechał, ale Jacob nie mógł wiedzieć, że Michael się tu pojawi tu, teraz, czy kiedykolwiek w jakimkolwiek innym czasie Michael przypadkiem absolutnym przypadkiem poznaje Melody. to wygląda tak, że on nocuje w bagażniku samochodu jakiegoś gościa, ten go, go, gość nie zauważa że ma pasażera na gapę. No, to jest troszeczkę idiotyczne też, bo jak można nie zauważyć w samochodzie, który w którym właściwie nic nie ma oprócz czterech siedzeń i pustego bagażnika z facetem leżącym pośrodku bagażnika, że to coś tam jest. No. Tak. I po prostu nagle się skapnął, że ktoś tam jest, więc otwiera bagażnik, rzuca Michaela na ulicę i tam akurat przechodzi Melody i jakoś temu pomaga wstać, czy pomaga jakoś każdy odwalić się temu facetowi. I wiecie, taka przypadkowa scena, absolutnie przypadkowa, bo ona nie mogła wiedzieć, że Michael, zwłaszcza, że ona nie wiedziała, że Jacob jest z tego szpitala, więc już w ogóle ona nie jest w to zamieszana. tak? Przypadkiem wpada na Michaela i stwierdza, że jak nie masz gdzie mieszkać, że tam jest taki szpital, tam mieszka z osób, może też przenosujesz kilka razy. No i Michael udaje się do szpitala, gdzie mieszkają nieumarli oraz Jacob tam powoli staje się częścią grupy, tak mamy takie różne rytuały inicjacyjne. I, I wtedy w tym momencie film się zmienia w taki teen adventure, mówi trochę dla zbuntowanych nastolatków. Tak, tak jak mówiłeś na przykład, Michael ma zjechać na deskorolce taką stromą drogą i w, jakoś chyba pod prąd, on ma zjeżdżać, samochody wymieniać czy coś i to ma być nie. takie straszne. Ale nie czuć też tego szumu w tej nie, scenie, nie? nie, nie no i Michael, który początkowo był takim spoko chłopaczkiem, właśnie takim wyzwolonym podróżnikiem staje się idiotą znaczy dochodzi do takiej sceny, że on bije jakiegoś skate'a tłucze go po prostu po twarzy przy czym do tego skate'a mierzy ktoś i jego znajomy nie umarły z, z pistoletów, więc dlatego on się nie broni po prostu bo nie ma za bardzo jak, no i Michael jest nagle takim macho, taki, takim fajnym, tępym bucem w końcu staje się członkiem grupy. Nawet odrzuca Melodię, która zauważa, że fajny chłopaczek zamienia się tak, w ogrodę. ona też jakoś tak nieudolnie próbuje temu wszystkiemu zapobiec, bo niby się stara, ale się nie stara w ogóle. No także. Znaczy. No tak, a ma wrażenie, że tam wycięto kilka scen po prostu. Możliwe, ale. W bo, bo, bo bohaterowie się w ogóle zaczynają zachowywać? Wszyscy nagle jak idioci, po prostu, pod scenarzystą to pasowało. I właśnie Michael, już jest tym tępym bucem, a Jacob ma wielki zły plan. Zły plan, który polega na tym, że da wszystkim jagę i w ten sposób na nowo wyzwoli ducha. Ale jakoś mu jest potrzebny tego Michaela, chociaż w sumie nie wiadomo po co, bo... Czy Właściwie ten... jest mu potrzebny, ale nie jest mu potrzebny, bo cały paradoks tego filmu polega na tym, że Jacob niby to swoimi mrocznymi siłami ściąga jakoś Michaela do tej Kolumbii po to... Znaczy nie ściąga, żeby to jest Michael... przypadek do Hollywood. No, no tak, jasne. ale oni nam później no. się starają tu wmówić, że to tak działa, ale po to, żeby Michael mu nie przeszkodził bo to na tym wszystko polega bo on chce go zabić później dlatego, żeby ten jego plan wypalił a w ogóle daje mu się napić tego, tego całego Jagę właśnie po to, żeby on ześwirował, ale okazało się, że jednak nie świruje w ogóle w międzyczasie bo dlaczego, dlaczego ten cały Michael jest i znajduje się tam w tej Kolumbii? Ano dlatego, że zabił brata i, e, z, z, i w ogóle na początku filmu to wygląda tak bo my nie wiemy do końca co się stało z tym bratem wiemy, że on ma jakieś tam wspomnienia z nim związane i wygląda tak jakby on przyjechał kurde, do tej Kolumbii go szukać a oni mi później <śmiech> mówią, że on zabił tego brata właśnie ze względu na to że był pod wpływem tego ducha który się gdzieś tam wyzwolił w wyniku tych eksperymentów bo matka wypiła trochę tego, tego psychodelicznego... Ale Michael nie wie, że to jest. Że, bo to jest jakoś tak dziwnie, że bo Michael pospo... kazał skoczyć mu do wodospadu czy coś. Tak, tym... a tamten nie chciał skoczyć i Michael go zepchnął. Tak, i na koniec się okazuje, że miał żółte oczy chyba wtedy czy coś, tak, więc tak, to tak, pewnie tak, przez ducha. Tak. Ale czym ja w ogóle wpadłem ten błonek do świadomości, bo on też nie ma żadnego sensu no, i znaczenia? To no jest idiotyczne, a skończyliśmy na tym, że Jacob po to wsiąga tam Michaela, żeby ten mu nie przeszkodził co właśnie powoduje, że Michael mu zaczyna przeszkadzać. Tak? tak, i Michael też niby jakoś, nie wiem czy wzmacnia tego ducha, czy ten duch jakoś krąży wokół Michaela, Michael ma zwidy, i potem nagle przeżywał uśnienie. zupełnie od czapy, nagle stwierdza, że Chwila, ja chyba mam problem z duchem. Chyba mi coś zaszkodziło. Może to ta... Jagę! <gry> I i biegnie do antykwariusza oczywiście. Antykwariusz mówi, ty słuchaj, znam szamana. To Michael biegnie do szamana. Szaman zaczyna odpierać rytuał. I to tak... Nawet w pierwszej chwili to wygląda klimatycznie, ale po chwili zaczyna się robić komediowe, nie wiem, absurdalne, parodystyczne. Jeszcze Michael nagle stwierdza, że ty, nie... Ja wiem, co się teraz stanie. I wybiega po prostu stamtąd. Tak. Przerywa ten rytuał. Okazuje się, że to znowu sekwencja, która nie ma wpływu na fabułę. Tak. I jest i bez sensu. to w ogóle nie ma żadnego sensu, ani... ani... Ani nie jest ważny ten rytuał, ani nie jest ważny ten szaman. Tak, i biegnie do antykwariusza. I oczywiście w międzyczasie Jacob jakimś studentem rozkminił. Poznajduje ten... książkę podpisaną przez antykwariusza. Tak, więc dopada antykwariusza i morduje go. I zostawia tam tę książkę, żeby przypadkiem nikt się nie domyślił, że to on. Mhm. Że przeniósł tę książkę. W ogóle słyszycie jak to brzmi, mi Tak. Więc co robi Michael? Biegnie dalej. Michael jest jak Tom Cruise w tej części filmu. Biega i biega. Biegnie do szpitala. Tam spotyka melodii, co w sumie też jakoś do końca nie ma sensu, bo on z tą melodii się pokłócił, potem znowu im się... Tak, słyszy. wygląda tak jakby ona go zupełnie zostawiła i raczej nic nie wskazuje na to, że miałaby wrócić, ale pojawia się chyba... Pojawiam się i znikam, taka rola magika. Tylko dlatego, że scenarzystom też zabrakło pomysłu jak dalej rozwiązać fabułę, tak, bo... W zaraz się dowiemy co się stanie, a to co się stanie w ogóle nie ma w związku z tym co się wydarzyło do tej pory. Tak, no i Michael spotyka Melody i chcą uciec, no i nie mogą uciec bo brama jest zamknięta, bo ten cholegny opuszczony szpital psychiatryczny ma jedną bramę Poza tym, że to są ruiny w, tak. w których każde okno już właściwie to jest dziura w ścianie, przez którą można wyjść, no to oni nie mogą wyjść z powodu tego, że brama jest zamknięta, ale to nic Właśnie, co robią w tej, w tej sytuacji? Idą do Jacoba, który wykłada nam całą teorię, bo nikt normalny nie pokuma się w tym wszystkim i Jacob wyjaśnia właśnie, że oni razem przeżyli, że Michael to coś tam z tą duchem to ma, że ten duch jest z nim silny i tak dalej, że teraz ma zły plan i że wszyscy wypili Jagę i że wszyscy się zamordują i tak naprawdę po cholerę on miałby to robić? Co ma z tego Jacob? Dlaczego? So I tak dalej. Nie ma no tak, Nie jest to ani zemsta. Michael właściwie, któremu zniknęło ze wspomnień całe... Zniknął mu ze wspomnień cały szpital psychiatryczny razem z Jacobem, bo wątpię, żeby ktoś tego nie pamiętał, zwłaszcza, że te dzieci nie były jakieś strasznie małe. No... Jednak coś tam rozumiały, tak? No, po 7-8 lat pewnie miały. No, po 7-8 lat, no, Może... ale to 7-8 no, lat tak, tak. to już po podstawówka, nie? Coś tam chyba zapamiętują z życia. No, kolejna sprawa taka nieprzemyślana. Ale no i Michael im to... Wy... Boże, Jacob wszystko wykłada, tak? Żeby widz po prostu zrozumiał o co chodzi w tym filmie. Po chwili zabijają Jacoba i nagle wychodzą stamtąd. Właśnie już wszyscy są opętani, mają żółte oczy. Beznadziejny efekt. I co? Brama zamknięta, zabili Jacoba, brama otwarta. Logika. Prawda? Tak, bo, bo, bo powody. I... i <głos> teraz najlepszy. Wychodzą za bramę. A kto jest za bramą? Skate. Tak. O którym mówiliśmy wcześniej. Skate, który dostał wcześniej w twarz od Michaela. Michael mu rzucił jakiś taki tekst. W sensie Michael zgrał takiego maczo i rzucił mu coś w stylu kto jest silniejszy, czy kto się boi teraz, mhm. jakoś jak go bił, no ale wiadomo, był w otoczeniu chyba 15 swoich kumpli, w tym jeden trzymał skate na muszce, no to był silny, tak? Mhm. A teraz skate podchodzi, w ogóle, oczywiście też przypadek, tak? Nagle się znalazł w tym miejscu, gdzie oni wychodzą z tego mhm. szpitala i ona akurat na nich trafił, wyciąga broń i też od Rzucam mu ripostę, czyli ten sam tekst mhm. właśnie, czyli nie wiem właśnie, kto jest teraz silniejszy, kto okay. się boi. Strzelił do Michaela jak gdyby nigdy nic, a Michael umarł. Tada. koniec filmu. Vista, baby. Fatality! I gdzie to ma sens? Na co ta cała historia, skoro i tak główna historia kończy się nie z powodu tego, że kończy się główna historia, tylko zamyka się wątek poboczny, który właściwie nie miał głębszego sensu. Po co te y, zawiłe historie z przeszłości między głównymi bohaterami, jak one właściwie też nie mają Mitologia, szamani. Tak. Po co ta mitologia? Po co ta medycyna? Po co ten szpital psychiatryczny? Gdyby to się y, rozgrywało w ruinach zamku, to byłaby jakaś <śmiech> różnica? No nie wiem. No. Bo tytuł, który zapowiada miasto umarłych, w którym miejscu to miasto jest umarłe, przepraszam, ci umarli, którzy są tylko zbuntowanymi bezdomnymi deskorolkarzami no takie to trochę żałosne nie ma to większego sensu, to jest jak produkcja MTV tyle, tyle powiem to tak jakby w Polsce trzeba było nakręcić kampanię przeciwko Jagę i gdyby ta organizacja, która zazwyczaj kręci te spoty przeciwko dopalaczom chociażby dostała kilkanaście milionów na nakręcenie tego, to pewnie by coś takiego powstało. Siema, chcecie kupić jakiś fajny towar? Powaliło cię? Oddalam to pytanie. No bo to znaczy to, to nawet w tej kwestii morału to nie ma zbyt, zbyt wiele wspólnego, no bo narkotyki szkodzą, ale uważaj, bo mogą cię zastrzelić, no. <głosy> tak i jeszcze mówiłem, wszystkich opętało, mieli żółte oczy i wątek się uchwał, bo my nie wiemy, czy oni się pozabijali, czy im potem przeszły. Nie, oni po prostu stali jak zombie. <głosy> może, tylko że to jest i tak słabe nawiązanie, bo opętało tylko tych ludzi w, w szpitalu psychiatrycznym, na tej wielkiej imprezie zorganizowanej przez Jacoba, natomiast reszta miasta była w porządku, bo gdyby całe miasto zostało opętane, i oni by zostali w tym stanie, bo na przykład, nie wiem, otworzył się jakiś magiczny portal, ten duch przeszedł, opętał ich wszystkich, ale ani nie może pójść dalej, bo Jacob nie żyje, ani nie może wrócić, bo portal jest już zamknięty, no to wtedy faktycznie byłoby miasto umarłych, nie? Tylko, że to i tak nie ma żadnego sensu, bo jedyne, co oni robili, to stali i patrzyli. Jak pod tymi oczami. Jak pod kopułą. No, jak pod kopułą. Dobra, to myślę, że... ...starczy tyle na temat miasta. I przejdźmy do wisienki na torcie. Do naszej wisienki na torcie, do Dead Inside. Cześć. Cześć. Nadal mnie wasz halucynacje i myśli samobójcze? Czasami. Aha. To może zorganizujemy jakąś bibkę. Możemy. To spoko. Mhm. Mm o, a co to? To? Mój miś. Eee, super, a jak się nazywa? Kaszanta. Jezus Maria! Wiedzieliśmy, że w 70 minucie akcja zostaje anulowana. <grym> tak, bo przez 70 minut obserwujemy Sarę uh -huh. oraz jej znajomych. Uh -huh. Sarę, która albo siedzi w jakiejś dziurze y, na drodze zejścia do piwnicy, uh -huh. albo też wchodzi na strych. Uh -huh. Wchodzi na strych przez WCE w ogóle i tam krąży potem po tym strychu bez sensu uh -huh. i ma jakieś zwity. I widzimy też tych znajomych, czyli grupę debili, którzy zabijają się nawzajem w mało spektakularny sposób, bez żadnego sensu. To już wyjaśniliśmy wcześniej więcej. Gdy wszyscy umierają, Sara się budzi. Budzi się! Rozumiecie, to był sen, matko boska! I wówczas poznajemy prawdziwą historię. No, budzi się i jak oczywiście, bo inaczej by tego się nie dało wyjaśnić, nic nie pamięta, więc mamusia i tatuś, którzy siedzą przy łóżku, tłumaczą jej, że jest wariatką <głos> i że wszystko to sobie wymyśliła i że w ogóle, dlaczego ona siedzi zamknięta tam w tym domu, a no dlatego, że próbowała się utopić w błocie. To też jest fantastyczny motyw na Aha. samobójstwo. Znaczy ona jest zamknięta w szpitalu. Tak, no. ona jest zamknięta w szpitalu, Nie, ale w tym domu psychicznie stworzonym siedzi dlatego, że próbowała utopić się w błocie. Tak, tak i znaczy, To może po kolei, bo ogólnie to było tak, że Saga od zawsze miała problemy ze sobą. No tak. Była emo i tak dalej i pewnego no dnia odwiedziła ją przyjaciółka. No i pogadały sobie chwilę, a potem ta przyjaciółka wysłała smsa do swojej znajomej, w którym wyśmiewała się z Sary i z jej misia, misia o imieniu... Kiełbaska. Kiełbaska w sensie wiecie, Saga nagle skumała że jej przyjaciółka wysłała smsa na zasadzie, jezu ta Saga to jest pośpiegowana i wiesz jak nazwa swojego misia kiełbaska lol, coś takiego nie i Saga w tym momencie zabija swoją przyjaciółkę, zrzuca ją ze schodów za to, że się śmiała z kiełbaski a następnie wycho wychodzi z domu i próbuje utopić się w błocie dlatego, że jej koleżanka śmiała się z jej misia kiełbaski jeszcze raz Podkreślmy to. Nie udało jej się utopić w błocie, uratowano ją, ale w jej mózgu coś się przedstawiło i teraz leży w szpitalu i nieustannie śni swój idiotyczny sen. Budzi się, gdy ją odwiedzają rodzice, jak mówiłeś. Uh -huh. No i właśnie, tak, właśnie, nic nie pamięta, więc rodzice tłumaczą jej co i jak tak by widz. Choć odrobinę... U, cokolwiek zrozumieć, tak. Ja myślę, żeby był mniej wkłu... wkurzony. <śmiech> A następnie rodzice stwierdzają, że mają dosyć sary, że właśnie matka mówi coś, Jezu mam dosyć tego ciągłego wyjaśniania ci. I... Tak, bo no, na koniec kreuje nam się obraz takiej wiecznie nieszczęśliwej dziewczynki, która faktycznie ignorowana jest przez wszystkich, nawet przez rodziców, którzy jej nienawidzą, bo zaświrowała. No i tyle, ale właściwie nie ma to ani głębszego sensu, ani ani żadnego przesłania. Dowiadujemy się też, że wszyscy ci przyjacielek, których ona tam miała w tym swoim wymyślonym świecie, to są modele z gazety. Tak, tak bo ona w momencie, gdy Sara sara w momencie, gdy przyjaciółka wysłała smsa, w którym śmiała się z misia obaski, przeglądała czasopismo modowe. Aha. I postacie, które były na zdjęciach, prezentowały ubrania, są teraz bohaterami w jej śnie, bo jak się topiła w błocie, to jej się w mózgu coś poprzestawiał. Tak, tak. I nie tyle. koniec, koniec. I nie wiemy, dlaczego oni się zabijają w tym śnie. I to oczywiście można wyjaśnić w ten sposób, że to sen, tak, że sen nie musi mieć logiki. To sen wariatki. Ale do jasnej cholery, 70 minut filmu, który nie ma żadnego znaczenia i potem wyjaśnienie, Miśkie kiełbaska utopiła się w błocie, koniec. No, podkreślmy to jeszcze raz. Ona zwariowała, bo Ktoś się śmiał z tego, że nazywała mi się kiełbaska i dlatego my przez 70 ponad minut czy 85 musimy się zmagać z tymi jej dziwnymi wymysłami. No nie ma to, jeszcze raz to powtórzę, nie ma to sensu. I tyle. Szkoda czasu na taki film. Gdzie jest morał, gdzie jest przesłanie, gdzie jest fabuła, gdzie jest jakieś zaskoczenie. Groza cokolwiek. Gdzie jest groza, tak. Bo jeszcze, no to jest jak kolejny Teen Adventure mówi, tylko taki trochę bardziej tylko w ciemnym domu, tak, bardziej, ciemny, bardziej przyciemniony. Kolejna rzecz, którą mogłoby wyprodukować MTV, no MTV już robiło takie filmy. MTV robiło lepsze filmy. Nawet moje krwawe 16, zupełnie wyróżniły, czy jak to się tam nazywa. No tak, no to, są no, lepsze. Powiedzmy. W Powiedz. <laughs> powiedzmy. O tym na końciszki o którym zresztą mówiliśmy, albo będziemy mówić. Jeszcze nie wiem. No i tyle. It all. It all. Don't give a shit tak, no i tyle. No i niestety dzisiaj mieliśmy dość kiepski zestaw. Chyba najkiepściejszy ze wszystkich. Dotychczasowych naszych zestawów. No i co, tym bardziej dziękuję Ci serdecznie za to, że podzieliłeś się z nami swoją opinią. No, a ja dziękuję Tobie, dziękuję słuchaczom i dziękuję kiełbasce, że mnie w to wplątał. Tak, i cóż kochani, życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. Narkotyki do palacze szkodą z równo. Wiedzą nawet to, apacze, nie używka to a gówno. Kiedy przyjdzie jakiś kodaś i nam stacie na nie. Daj mu kopa i strzez liścia, oddal szybko to pytanie. Oddal, oddal to pytanie. Nie daj się namówić nigdy w życiu na nie. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podkaście. Godzina czterdzieści dwa. Tak, o komiksie, który ma sto stron, nie? E, dobra, sto ma, ma full wydanie. E, dobra, i teraz klikam, zatrzyma. Tak, zatrzymaj i eksportuj. I coś mi wygryzło. <śmiew> Czekaj, bo my kiedyś mieliśmy coś zgryzło. Pamiętasz to? Ja <śmiew> No tak, ale też żeśmy się śmiali. To nie gryzło, zaś panią wygryzło. <śmiew> no i coś teraz odgryzło, widzisz, zemsta. <śmiew> Oraz jego gość, Bedłór. Witam cię. <śmiew> Nigdy nie pozwoliśmy się, się Zawsze pierwszy. Ja zawsze drugi. No. Więc na pierwszy... Na pierwszy co? Rzut oka. Więc na pierwszy ogień idzie ciemna noc. I tu pewnie fragment trailera. Trailer, trailer, trailer. To jest Straszny trailer. trailer. I może teraz słówko o fabule. W Maiden Woods, czyli naszym miejscu akcji, źle się dzieje. Ktoś lub coś burzy spokój w tej właśnie cichej, spokojnej przestrzeni położonej pośród lasów północno-wschodniej bodajże Ameryki. Ale miałem. <grystanie> <grystanie> <grystanie> I może słówko o fabule. Akcja filmu rozgrywa się w Maiden Woods i powiedzmy sobie wprost, źle się tam dzieje. Ktoś lub coś burzy spokój mieszkańców tej spokojnej, cichej miejscowości położonej gdzieś pośród lasów północno-wschodniej Ameryki. A wygląda to tak, że w mieście pojawiają się odciski nieludzkich stóp i zadrapania na różnego rodzaju zabudowaniach. Coraz częściej wspomina się w tym kontekście przepraszam odciski nieludzkich stóp, czyli kopyt Przecież to są niepodkute kopyta, nie? Bo o to chodzi No? Bo oni się Ale stres... to, to jest takie dziwne, to nie są kopyty No tak, ale to oni to najpierw się zastanawiają, czy to był jakiś łoś, czy niedźwiedź, czy jakieś inne, to ale nie, no, no dobra, no nieważne no Streszczenie fawuły, ujęcie trzecie. Akcja filmu <grym> Przepraszam, to nieludzkie stopy. Ujęcie czwarte. No już Może ty chcesz z tym. <grym> ślady Jakiegoś niehumano do zidentyfikowanego zwierzęcia. Niehumano. Co ty z tym nieludzkim? Nieludzkie zwierzę. Najpierw tu nieludzkie stopy, a teraz. Co ty powiedziałeś? Nie jest identyfikowane. Boże, to będzie ciężki podcast. Tak, dokładnie tak. To nie do tego chciałem wrócić. No już dobra, nie, bo jak zaczniemy się śmiać, to nie przestaniemy. <śmiech> Powiedział po pięciu minutach śmiać się <śmiech> Tak, tak, tak, tak, tak. <śmiech> czy kupiła Cię ta historia, czy może jednak nie do końca? Ja powiem tak. <śmiech> Bardzo często mówisz, ja powiem tak, wiesz? Tak. Jak Cię montuję, to masz prawie za razem, zwłaszcza... Jeżeli jeszcze sam... Podejmujesz słowo, to może nie, ale jak ja cię o coś pytam, ja powiem tak. Ja powiem tak. Ja powiem tak. Ja powiem no tak. dobra, to nie powiem. Poczekaj. Niech tu się skupi. Może ujmę to tak. Ubiorę to w następujące słowo. W wielkim skrócie. Dobra. W wielkim skrócie powiem tak. Nie mogę! Nie mogę inaczej W wielkim skrócie Powiem tak, cholera Ujmując wszystko w wielkim skrócie Powiem tak Cholera jasna Mówią, mówią A ja powiem tak Dobra. Powiedz Muszę przyznać, że... Muszę przyznać, że poczekaj, zapomniałem tytuł filmu. Boże, Dark noc. Was the Night. Dark Was the Night. Eee, muszę przyznać, że Dark Was the Night. E... Co? Co? <laughs> o Boże, Hegbata. <laughs> <Jak> A <laughs> <Au. laughs> Muszę przyznać, że Dark was the night. <śmiech> Szybcie jeszcze, szybciej, szybciej. <śmiech> Muszę przyznać. Dobra. Muszę przyznać, że Dark was the Night, <śmiech> ale niestety jest też końcówka. <śmiech> której się nie da. <śmiech> Dokładnie tak. Były <śmiech> Woodson. Dokładnie tak. <śmiech> ja nie mam nic więcej dodania. <śmiech> Dokładnie tak, na ciemnej nocy można się bawić W przeciwieństwie do, do Drugiego filmu naszej liście Czyli do miasta ludzi Umarłych Tak, pomimo <try> Dobra. Jacksona Rev Bone W roli Jakoba Niech Boże, co ja Czy tak? <try> <try> Jakoba, <try> tak? Jakob Jakob <try> Guten Tag Wichalistów. <try> Tylko powiem powiem tak. Trailer trailer trailer trailer, trailer, trailer, trailer, trailer. Wyjaśnij może co jest z tym zagrożeniem z las? Ja mam wyjaśnić. Powiem tak. Nie mógłbym, ale powiem tak. Nie. Wiem. Ile było? Godzina dwanaście. Co dobrze Ten tak kiedy to zmontujesz? Nie wiem Co? mi ja, przykro Mam zmontować? Mogę zmontować oh! Teraz jeszcze powinniśmy te wstępy nagrać, tak? Kurwa zajawki. <grymne> o, a co to? To? Mój miś. Hmm, super, a jak się nazywa? too late kaszanka gdybyś zapomniał kaszank Jezus Maria Jezus Maria kaszanka Jezus Maria! <laughs> Nie, bo ty zaczynasz się śmiać i potem jak ja wst wstaję, to ty krzyżysz ja uderzę. Kaszanka. <laughs> Jezus Maria! Jezus Maria! Zrzuciłem głośniki, lampę i komputer. Co? to jeszcze jasne. Kaszanka. To miś kaszanka. Zrobimy taką koszulkę. Z misiem kaszanką i nekropolitanem. Jezu, taki miścicki opas to będzie gorsze niż... Nie wiem po prostu... Naj... Uch... Miski... Mis kaszanki wątrupki Zamiast oczu... Widzę to... Mm -hmm. Ma to do to... ja. Kaszanka Jezus Maria no i co? nie żyjemy. Kasianka, no już dobra. Wyluzuj kiełpastę. Poluzuj flaka. To było straszne.